Nieczystego, bo to poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, bo to dziecko będzie nazyrejczykiem dla Boga odłona i zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów. Wtedy kobieta przyszła i powiedziała swojemu mężowi, przyszedł do mnie mąż Boży,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 Pozwól, proszę, że Cię zatrzymamy i przygotujemy dla Ciebie koźlątko. Lecz anioł Jahwe odpowiedział Manaachowi, choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł Twego chleba, ale jeśli chcesz złożyć cało palenie, złóż jej Jachwę. Manoach nie wiedział bowiem, że to był anioł Jahwe. I Manoach powiedział do anioła Jahwe: jakie jest Twoje imię?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 w obozie Dan między Sorea a Eshtaol. W zeszłym tygodniu, zatrzymując się tylko przy pierwszym wierszu, rozważaliśmy poselstwo całej tej księgi. Powtarzające się odstępstwo Izraela, powtarzające się najazdy obcych mocarstw, grabieże, cierpienia, bolesne doświadczenia, które były konsekwencją ich nieposłuszeństwa, bałwochwalstwa. I w konsekwencji ich wołanie do Boga, w konsekwencji ich pokutę, w konsekwencji szukanie Boga, by ich ratował, by im pomagał. I widzieliśmy, że za każdym razem konsekwentnie Bóg litował się nad nimi, posyłał im sędziego. W tym rozdziale widzimy powtarzający się schemat z wyjątkiem jednej zasadniczej sprawy. Nie ma pokuty, nie ma wołania do Boga, jest odstępstwo jest jeźdźca, właściwie Filistyni niepostrzeżenie zawładnęli tym narodem Izraelici sami oddali się w ich niewolę przejmowali ich zwyczaje czcili ich bóstwa i stali się ich niewolnikami 40 lat ci z nas, którzy mają ponad 40 lat cofnijmy się wstecz i pomyślmy kiedy to było 40 lat temu ale ci, którzy jeszcze nie mają 40 lat pomyślcie jaki to kawał czasu jeszcze tyle na świecie nie jesteście a oni tyle czasu żyli pod okupacją filistynów ta liczba 40 40 lat 40 dni pojawia się w różnych okolicznościach historii Bożego ludu pamiętacie jakieś wydarzenia związane z tą liczbą Mojżesz 40 lat w Egipcie 40 lat u Midianitów i kolejne 40 lat w służbie Bożego Ludu. Mojżesz na górze odbierając prawo, 40 dni. Post pana Jezusa, 40 dni. Szpiedzy wysłani do Kanaanu, 40 dni. Jonasz udaje się do Niniwy i mówi: 40 dni Niniwa będzie zburzona. W sumie w Biblii jest aż 15 takich 40-letnich okresów i 8 40-dniowych okresów. Ta liczba jest związana z czasem próby. W tym trudnym okresie w Sorea żył pewien człowiek z rodu Danitów imieniem Manoach. Wiecie, że żadne słowo w Biblii nie jest przypadkowe. Ani jedna jota, najmniejsza litera hebrajskiego alfabetu, nie jest przypadkowa w Bożym Słowie. Sorea znaczy szerszeń albo Miejsce szerszeni. Tu miał narodzić się bardzo nietypowy sędzia. W odróżnieniu od pozostałych sędziów, którzy prowadzili naród do przebudzenia i którzy gromadzili wokół siebie armię, i którzy z tymi zgromadzonymi wokół siebie wojownikami odpierali ataki na Samson nie przewodzi żadnej armii. Żadnemu nawet małemu zastępowi żołnierzy. Samson sam będzie stanowił armię. W pojedynkę, jak rozdrażniony szerszeń, będzie kąsał i żądlił Filistynów. I będą to bolesne ciosy. Ale ciekawe, że nikt się do niego nie przyłączy. W narodzie nie ma pokuty. W narodzie nie ma wołania do Boga. Chociaż Bóg daje im wybawiciela w swoim miłosierdziu, naród pozostaje w swoim uśpieniu. Przyjdzie taki moment, że nawet plemię Judy zechce wydać Samsona w ręce Filistynów, żeby tylko dali im spokój. Zamiast stanąć za nim, będzie ich trzy tysiące wojowników, przyjdą, żeby Samsona złapać i oddać Filistynom. Zamiast stanąć za Samsonem i walczyć. Dan, z którego pochodził Samson, był jednym z najmniejszych plemion i był takim dosyć niechlubnym plemieniem. Ciekawe, że w niektórych genealogiach Dan jest w ogóle pominięty. Dan znaczy sędzia. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 49 rozdziale i 16 wierszu czytamy o zapowiedziach, jakie Jakub dawał dla swoich synów. I kiedy przyszedł do plemienia Dana, mówi Dan sądzić będzie swój lud jako jedno z plemion izraelskich. Ale to proroctwo wypełniło się tylko jeden raz za czasów Samsona. Jakże dziwny był to sędzia, jakże dziwne to było sądzenie swojego ludu. Patriarcha Jakub, kiedy mówił o tym sądzie, dodał też: dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Ponownie i w tych słowach można dopatrywać się zapowiedzi Samsona, i jego sposobu walki z najeźdźcą Nagłe, niespodziewane ataki Zadające śmiertelne ciosy Jak żmija, która kąsa konia i jeździec Spada zdziwiony Co się stało? Zobaczymy, że tak dokładnie będzie Z Samsonem i z jego potyczkami Terytorium Danitów obejmowało niewielki obszar Ale były to bardzo żyzne ziemie Graniczyło na wschodzie z Efraimem Największym plemieniem i rozciągało się na zachód do morza, zaś na południu stykało się z plemieniem Judy. Manoach, ojciec Samsona, jego imię znaczy odpoczynek. Jego imię mogło wyrażać pragnienie uciskanego narodu izraelskiego, jednak czasy prawdziwego wytchnienia i odpoczynku były bardzo jeszcze odległe. Manoach i jego żona byli ludźmi wierzącymi w Boga Izraela, zaznajomieni w jakimś stopniu z nauczaniem Jego słowa. Ich monogamiczne małżeństwo jest praktycznym wyrazem ich pobożności i też widzimy bliskość ich relacji ze sobą w tej krótkiej historii. Manoach ma jedną żonę, która jest bezpłodna, jednak nie bierze sobie następnej żony, jak to Wielu w tamtym czasie miało w zwyczaju, aby zapewnić sobie potomstwo, ale Manoach pozostaje wierny swojej żonie i Bożemu wzorcowi danemu na początku stworzenia, kiedy Bóg uczynił jednego mężczyznę i jedną kobietę, aby byli ze sobą całe życie. Manoach i jego żona stoją w wyraźnym kontraście w porównaniu z poprzednimi trzema sędziami, którzy mieli wiele żon i z którymi mieli wiele dzieci. W tamtych czasach niepłodność była uważana za Boży sąd i hańbę. Podstawowa rola kobiety, w tamtym czasie przynajmniej tak wszyscy myśleli, to było bycie żoną i matką, najlepiej matką wielu dzieci. Słowo bezpłodność jest tożsame z jałowością, bezproduktywnością. Przez wielu kobieta bezpłodna uważana była za bezużyteczną i bezwartościową. Wiecie, jak ludzie potrafią być okrutni w stosunku do innych ludzi, którzy często nie mają wpływu na swój stan czy własne położenie i poleją nad tym, z czym się zmagają. Jak łatwo jest gardzić i pomiatać kimś tylko dlatego, że nie ma tego, co my nie są tak inteligentni, nie są tak wykształceni, nie są tak sprawni, nie są tak urodziwi, wysportowani, nie mają takiej dobrej pracy albo nie mają dzieci. Jednak to suwerenny Bóg, dobry Bóg stał za bezpłodnością żony Manoacha. I ta rodzinna troska była częścią Bożego planu. Jakże często nasze ułomności i ograniczenia stanowią najlepsze uzdolnienie nas do bycia użytymi przez Boga. To właśnie one, nasze słabości, kształtują w nas ducha pokory, który jest niezbędny do doświadczenia Bożej łaski. Oczywiście, nie we wszystkich jest wielu takich, którzy ciągle narzekają na swoje ułomności, ciągle narzekają na swoje braki, nigdy nie godzą się ze swoim takim czy innym stanem, dalekim od doskonałości i to nie przynosi im pożytku, ale jeśli człowiek podda się pod mocną Bożą rękę i przyjmie to, co Bóg mu dał, nie mówię tutaj o tym, że nazywamy nasze własne zaniedbania i nasze własne głupoty tym, że Pan Bóg tak sprawił, ale o tych rzeczach, na które rzeczywiście nie mamy wpływu, rzeczywiście o takich sytuacjach i takich problemach i takich sprawach w naszym życiu, które po prostu są nam dane, Takimi się urodziliśmy, czy coś wydarzyło się w naszym życiu, na co nie mieliśmy wpływu. Można z tym walczyć, można na to narzekać, można próbować obwiniać Pana Boga i wszystkich dookoła za to, albo można poddać się pod mocną Bożą rękę i uniżyć się, i pozwolić Bogu kształtować w nas ducha pokory i uległości, dźwigając to brzemię, które Bóg na nas wkłada. Pomyślmy o biblijnych przykładach bezpłodnych kobiet, Kobiet, które w wyniku tego doświadczenia, a następnie wiary i Bożej interwencji stały się matkami bohaterów wiary. Pamiętacie jakieś bezpłodne kobiety, które doświadczyły tego, co ona? Mamy Sarę, która urodziła Izaaka, Annę, która urodziła Samuela, Elżbieta, która urodziła Jana Chrzciciela, Rachela, żonę Jakuba, która urodziła Józefa i Beniamina. One wszystkie z natury były bezpłodne. Kto ich uczynił bezpłodnymi? Diabeł? Nie, to było częścią Bożego planu. Do czasu w ich przypadku. Do czasu, w którym Bóg postanowił objawić na nich swoją moc. Ale Słowo Boże zapewnia nas, że to właśnie w naszej słabości najbardziej przejawia się Boża moc. Nie tylko w tym aspekcie, ludzkiego życia, ale we wszelkich naszych słabościach. Apostoł Paweł też miał słabość w swoim życiu. Nie wiemy dokładnie, co to było. Nazywa to cierniem, który jest wbity w jego ciało, jak posłaniec szatana. I apostoł Paweł modlił się, aby Bóg to usunął z jego życia. Czy to była choroba? Czy to był słaby wzrok? Różne są próby odgadnięcia tego. Nie wiemy, cóż to było. Ewidentnie była to jakaś słabość, którą, z którą Paweł się zmagał i trzykrotnie modlił się aby Bóg zabrał to z jego życia. W jego przypadku nie było cudu, w jego przypadku nie było uzdrowienia, w jego przypadku nie było Bożej interwencji, która by usunęła ten cierń. W jego przypadku Bóg powiedział, dosyć, że masz moją łaskę i wiedz, że moja moc objawia się w twojej słabości. I apostoł Paweł zmienił swój sposób myślenia, nawrócił się i mówi, teraz będę się chlubił ze wszystkich moich słabości bo wiem, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To ci filozofia. Jakże często Pan Bóg odwraca do góry nogami nasze ludzkie myślenie. Jakże często to, co słabe, to, co wzgardzone, ma szczególną wartość u Boga. Jakże często my, ludzie, upatrujemy zwycięzców i wyzwolicieli tylko w Samsonach, pełnych niezwykłej nadprzyrodzonej mocy i energii, i możliwości przerastającej większość ludzi. A jednak Bogu się upodobało, żeby wybrać to, co słabe, to, co wzgardzone, to, co ludzi bez znaczenia. Pewien misjonarz pracujący w Sudanie opowiadał o chłopcu, który nazywał się, dobrze pamiętam, Joep. Chłopiec, który przyszedł do misji i chciał się uczyć. I razem z innymi dziećmi siedział i pisał na piasku, ale nie był w stanie się nauczyć nawet liter. Przychodził na zajęcia, ale nie był w stanie iść do przodu. Po jakimś czasie inne dzieci już potrafiły czytać, ale Joep nie potrafił nic. Poproszono go, aby opuścił szkołę, ponieważ inne dzieci mogły się uczyć, a on nie był w stanie. Ale Joep nie dawał za wygrane. Stawał pod szkołą, słuchał z daleka, co oni tam mówili, słuchał tych różnych historii biblijnych, które tam opowiadali i potem szedł do wioski i wszystkim dzieciom opowiadał. Ale wszystko miał pomieszane Wszystko mu się przestawiało Łączył nie te postacie Nie z tymi wydarzeniami Wszystko przekręcał I w końcu ci misjonarze mówią Słuchaj Joep, no Nie możesz tego robić No bo ty im opowiadasz co w ogóle nie jest prawdą A on mówi ja chcę służyć jakoś mojemu Panu Ja chcę służyć mojemu Bogu No i w końcu dali mu Biblię do noszenia Żeby jak kaznodzieja szedł na kazalnicę To Joep niósł przed nim Biblię Miał jakąś pracę, miał jakąś służbę Pewnego dnia dzieci kąpały się w pobliskiej rzece I nagle krokodyl uchwycił jedną małą dziewczynkę Kiedy Joep to zobaczył, rzucił się na tego krokodyla Zaczął go szarpać, tłuc I ten krokodyl o dziwo puścił tą dziewczynkę Ale zjadł Joepa Została po nim tylko ręka Można powiedzieć tragiczna historia Jakiś epizod z życia łomnego dziecka ale Joab swoim krótkim życiem wywarł wielki wpływ na życie misjonarzy, którzy tam służyli, na życie ludzi z tej wioski, którzy zobaczyli w jego prostocie, w jego ułomności, w jego słabości umysłowej wiarę i łaskę Boga. I takich historii jest wiele. Ludzi, którzy nie odcisnęli się jakimś wielkim piętnem w historii, których życie moglibyśmy właśnie opowiedzieć w takich kilku słowach. Ludzi słabych. Ludzi ułomnych, ludzi prostych Ludzi, których Bóg się uwielbił w taki czy w inny sposób I przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed wielkim białym tronem Kiedy wielu z nas się zdziwi, kiedy zobaczy tych ostatnich na pierwszych miejscach Żona Manoacha pozostaje bezimienna Nie wiemy nawet jak ona ma na imię Chociaż to do niej w pierwszej kolejności przychodzi anioł Jahwe. I to ona wydaje się mieć więcej wiary i właściwsze poznanie charakteru Boga niż jej mąż. A jednak nie znamy nawet jej imienia. Czy my pragniemy być używani przez Boga, nawet jeśli pozostaniemy anonimowi, niezauważeni przez ludzi? Czy służąc Bogu zawsze musimy być dostrzeżeni i docenieni i pochwaleni i wynagrodzeni? Na czym nam zależy? Anioł Pański przychodzi do żony Manoacha i zapowiada jej cudowne narodziny, jej niezwykłego dziecka, anioł Jachwe. Pojawia się w wielu historiach Starego Testamentu. Jest to niezwykła postać. Ewidentnie różni się od wszystkich innych aniołów, które są jedynie służebnymi duchami, posiadającymi niezwykłe cechy, ale też charakterystyczne ograniczenia. Natomiast Anioł Jachwe, Anioł Pana, jest Bożym posłańcem, a jednocześnie jego działanie i jego osoba jest tożsama z samym Bogiem, który posyła go i który przez niego przemawia. Sam Jachwe manifestuje się w tym wyjątkowym posłańcu i tak jak w przypadku Manoacha i jego żony, ludzie, którzy zetknęli się z Aniołem Jachwe, byli przekonani, że oglądali samego Jachwę. Wielu biblistów utożsamia anioła Jachwę z Bożym Synem. Jachwę objawiającym się w ludzkiej postaci na długi czas przed swoim wcieleniem. Oto ten anioł mówi do żony Manoacha Oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś. To było oczywiste, ona o tym wiedziała, ale wyobrażacie sobie, jakie to musiało być dla niej przykre, kiedy widzi tego niezwykłego posłańca, którego wygląd był przerażający w jakiejś mierze. On przychodzi do niej i mówi, jesteś niepłodna i nie rodziłaś. Tak jakby ona o tym nie wiedziała. I wiecie, są pewne rzeczy, które my wiemy dobrze, ale jak ktoś nam je powie, ktoś nam zwróci uwagę na nie, to wiecie, jak nam się robi kiepsko, nie? Ale ty masz wielki nos, ale ty jesteś łysy, ale ty masz brzuch. Ale ty masz kulawe nogi, cokolwiek Rzeczy, które my wiemy, że mamy nie? Ale jak ktoś nam tak powie To powietrze z nas schodzi, nie? Czasami Powiedzieli nam prawdę, którą dobrze wiemy Ale przykro jest słychać takich rzeczy I ten anioł do niej przychodzi I mówi, jesteś niepłodna i nie rodziłaś. Ale To ale jest niezwykle ważne, bracia, siostry To Boże ale Jest niezwykłe Zwróćcie uwagę na to, jak czytacie Pismo Święte Jak Bóg coś mówi i równoważy to słowem ale Nasze ale, ludzkie ale, różnie z nim bywa Często jest wyrazem naszej niewiary i nieposłuszeństwa Mówimy, tak, tak, wiem, wiem, że Bóg uwalnia z mocy grzechu Ale, mój przypadek, ale moja sytuacja tak, ja wiem, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry, ale żebyś Ty wiedział, jak to w moim życiu. Wiem, wiem, że nie powinienem tego robić, ale i mamy tych naszych ale, które nie są budujące. Natomiast kiedy zwrócimy uwagę na Boże ale, to zawsze ono pozwala nam zobaczyć pełniejszy obraz rzeczywistości. Tak, jesteś niepłodna, nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tak, jesteś słaby, ale wiedz, że Boża moc najlepiej objawia się w słabości. Tak, dopuściłeś się wielu wykroczeń i nisko upadłeś, ale jeśli prawdziwie żałujesz, jeśli pokutujesz, jeśli wyznajesz swój grzech i odwracasz się od swojej nieprawości, to choćby twe grzechy były jak szkarłat, jak śnieg spieleją. Może próbowałeś różnych sposobów i wszystko wydaje się nie przynosić rezultatów, ale Boże słowo zachęca cię, byś nie tracił nadziei. Byś prosił, aż będziesz wysłuchany, byś szukał, aż znajdziesz, byś kołatał aż ci otworzą. to jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. I w następnych wierszach, czwartym i piątym, Anioł Pański podaje zasady, którymi żona Manoacha ma się kierować w okresie ciąży, jak również po narodzeniu tego chłopca. Nie może pić ani wina, ani żadnego mocnego napoju. I dzisiaj dobrze wiemy, dzięki medycynie, że absolutną koniecznością dla każdej kobiety w ciąży jest totalna abstynencja. Najmniejsza ilość alkoholu może uszkodzić płód, może spowodować tragiczne konsekwencje w życiu dziecka. Jeśli jesteś jeszcze w wieku, w którym myślisz o urodzeniu dzieci, to zawsze upewnij się, czy nie jesteś w okresie, w którym należy całkowicie odstawić jakikolwiek alkohol. Mówię to dlatego, że spotknąłem się z przypadkami ludzi, którzy niestety ponieśli tragiczne konsekwencje przez nieświadomość, czy przez zaniedbanie, czy przez lekkomyślność. Być może w tym przypadku dodatkowo jej abstynencja matki Samsona była ściśle związana z jego powołaniem jako Nazyryjczyka, który zgodnie z Bożym prawem miał się trzymać z dala od owoców winorośli i wszelkiej. Ceremonialnej nieczystości. Samson już w łonie matki miał być poddany tej uświęcającej abstynencji. Słowo nazyrejczyk oznacza poświęcony, oddzielony, przeznaczony. Zazwyczaj nazyrejczyk to człowiek, który dobrowolnie podejmował ślub prowadzenia szczególnie poświęconego Bogu życia na ściśle określony czas. O tym mówi szczegółowo czwarta księga Mojżeszowa, szósty rozdział od drugiego do ósmego wiersza, gdzie Bóg mówi, gdy mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub Nazyryjczyka, aby się poświęcić jachwę, niech powstrzyma się od wina i mocnego napoju. Nie będzie pił octu z wina i octu z mocnego napoju. Nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jeść winogron ani świeżych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 Nie zbliży się do umarłego przez cały okres swego oddzielenia dla Jachwe, Nie zanieczyści się przy ojcu, matce, bracie czy siostrze, którzy umarli, gdyż ma na głowie poświęcenie dla samego Boga. Przez wszystkie dni swego oddzielenia będzie świętym dla Jachwe. Powstrzymywanie się od napoi odurzających miało na celu zachowanie trzeźwego umysłu, ale było również aktem rezygnacji z ówczesnego luksusu i przyjemności. Nazyrejczyk to człowiek, który zapierał się samego siebie, swoich pragnień i szukania przyjemności w rzeczach tego świata, aby poświęcić się Bogu, szczególnie nastawić się na szukanie Jego woli, Jego obecności, uzyskać uzdolnienie do służby czy szczególnego jakiegoś zadania. Unikanie kontaktu ze zmarłymi wynikało z przepisów związanych z zachowaniem ceremonialnej czystości, umożliwiającej udział w życiu świątynnym i korzystaniu z dobrodziejstwa ofiar i religijnego przystępu do Boga. Bóg żyje i jest Bogiem żywych, stąd śmierć jest mu obca i wroga całemu jego stworzeniu. Śmierć jest wynikiem grzechu, który wszedł na świat, jako taka jest wrogiem. Żydowskie religijne przepisy miały ten fakt podkreślać i obrazować. Natomiast nieścinanie włosów miało być zewnętrznym symbolem tego poświęcenia. nazirejczyk był człowiekiem naznaczonym. Wszyscy wokół wiedzieli o jego czy o jej służbie, o ich ślubie i obserwowali, Niektórzy zachęcali, doradzali, a pewnie byli i tacy, którzy zniechęcali albo prowokowali. Idziemy na piwko? Chcesz ciasta z rodzynkami? No, właściwie można zadać pytanie, ale co złego w tych rodzynkach? Co złego w tych winogronach? Ja rozumiem, wino, odurzający napój, tak. To wiemy, jak to niebezpieczne jest, szczególnie dla niektórych. Ale co złego w rodzynkach? Przecież są zdrowe, smaczne i pożywne. Albo ocet winny, bardzo przydatny w kuchni. Myślę, że tutaj zobaczcie, jak Bóg daleko poszedł od odurzającego napoju do winogron, pestek i skórki. Myślę, że w ten sposób Bóg nam obrazuje pewną wielką prawdę, której wielu chrześcijan nie pojęło i chyba do końca życia niektórzy nie pojmą. Jeżeli coś jest niebezpieczne, jeżeli coś jest złe, to nie zbliżaj się do tego. Nawet jeżeli wino, które jest robione z winogron, po całym procesie jest niebezpieczne, to się trzymaj z daleka od winogron. To nie znaczy, że my mamy dzisiaj to, to robić, ale to chodzi o zasadę, tak? chodzi o, o zrozumienie, co Bóg próbuje pokazać. Bóg próbuje nam pokazać, że jeżeli coś jest dla nas niebezpieczne, to nie mamy zbliżać się do tego, jak to tylko możliwe, ale mamy trzymać się od tego z dala, jak to tylko możliwe. Nie wiem, czy już opowiadałem wam ten przykład Z pewnym właścicielem posiadłości Który mieszkał wysoko w górach I zmarł mu woźnica jego karety I szukał nowego woźnicy I przyszli do niego chętni I on pyta każdego po kolei To samo pytanie Jak blisko jesteś w stanie jechać Po tej wąskiej przełęczy Jak blisko jesteś w stanie jechać krawędzi Żeby nie spaść I jeden mówi, pół metra Mogę pół metra jechać i nie spadnę następny jak ty blisko? Ja na 10 centymetrów jestem w stanie gnać 10 centymetrów i nie spadnę. Następne. A ty jak blisko? Ja nawet jednym kołem mogę być na przepaści i nie spadnę. Tak potrafię jechać, że nawet jedno koło mi będzie i ja dalej przejadę. Następne. Jak blisko? Jak najdalej? Żeby tylko się nie zbliżać. Ty jesteś moim woźnicą. Wielu ludzi, jak najbliżej wiecie tego, popatrzeć tam jednym okiem, poklikać, łyknąć trochę, cokolwiek, po prostu, nie, to mi nie zaszkodzi, to jeszcze nie jest grzech, jeszcze mogę sobie pozwolić na to. Nawet nie wiesz kiedy, już toniesz, już idziesz w dół. Nawet nie wiesz kiedy. Myślałeś, że to już poza tobą, że już se radzisz, że już cię to nie ruszy. Ile razy, ile razy się przekonałeś, że tak nie jest? I dalej tam chodzisz, i dalej tam zaglądasz, i dalej się w tym babrasz. Nie wiesz, że Cię to zabije, nie wiesz, że Cię to zniszczy, nie wiesz, że nie dasz rady. Bóg mówi, trzymajcie się z dala, nawet od tego, co jest pozorem nieprawości. Nawet od tego, co stwarza pozór. Trzymaj się z dala, zachowaj bezpieczny dystans. Nie, nie staraj się jak najbliżej tej przepaści, ale jak najdalej. To jest bezpieczne, to jest zdrowe, nawet suszonych winogron ani świeżych nie ruszaj, bo ci w żołądku sfermentuje. Szukając w Nowym Testamencie jakiejś analogii do nazyreatu, myślę, że jedyna rzecz, która w jakiś sposób to przypomina, to oczywiście poza całym naszym chrześcijańskim życiem, które ma być poświęcone Bogu i oddane Bogu, jest pewna praktyka, która nam w tym pomaga której winniśmy się ćwiczyć, bracia i siostry, która dzisiaj we współczesnym Kościele jest bardzo zaniedbana i rzadko kiedy praktykowana. Nazyrat był czasem zaparcia się samego siebie, poświęcenia się Bogu, by Go szukać, by szukać Jego mocy, szukać Jego siły. W Nowym Testamencie, w tym samym celu, czytamy, że Bóg dał nam post, Abyśmy zrezygnowali z kilku posiłków, abyśmy nie pobłażali naszemu ciału, naszemu brzuchowi, ale byśmy poddali się samodyscyplinie, by szukać Boga. Nie ma nakazu, by pościć, tak jak nie było nakazu przyjmować tego ślubu. Nie ma okresu wyznaczonego, w jakim mamy pościć. Każdy sam może zdecydować, ile będzie pościł, kiedy będzie pościł, jak będzie pościł. Natomiast sama idea postu w jakiejś mierze przypomina ideę nazyreatu. Czas rezygnacji z doczesnych przyjemności i uciech, aby skupić się na kwestiach ducha w szczególny sposób, szukać bliskości z naszym Bogiem, doświadczyć odnowienia, ożywienia, przysposobienia i uzdolnienia do pełnienia Jego doskonałej woli. Jakże niewielu dzisiaj korzysta z tej szczególnej możliwości zbliżenia się do naszego Boga. Jakże wielkim ciężarem i wyrzeczeniem dla współczesnych szukających własnego zadowolenia chrześcijan jest zaparcie się samych siebie i rezygnacja z kilku posiłków. Wierzę, że w tym sensie i my powinniśmy podejmować ślub Nazyreatu, poświęcając się szczególnie szukaniu naszego Boga. Nazyreat Samsona jest wyjątkowy i zaczyna się jeszcze przed jego narodzeniem. Będzie od odłona swojej matki aż do samej śmierci. I w tym sensie wierzę, że jest wzorcem, jakimś typem naszego nazyreatu w takim pełnym wymiarze naszego poświęcenia się Bogu od momentu, jeśli tak mogę powiedzieć, wyjścia z Bożego łona, bycia narodzonymi z Boga, narodzonymi z Ducha. Powinniśmy być oddani, poświęceni Bogu i to powinno być widać i słychać. Anioł Pański zapowiada też cel, któremu Samson ma być poświęcony. Czytamy tutaj, że zacznie wybawiać Izraela z ręki filistyńczyków. Zauważcie, zacznie. Tamci sędziowie poprzedzający Samsona mieli zadanie wyzwolić, ale Samson miał tylko za zadanie zacząć wyzwalać. Samson miał rozpocząć, ale nie dane mu było skończyć. To zadanie zostało powierzone innym, Samuel Saul, Jonatan kontynuowali tę walkę, ale dopiero Dawid ostatecznie rozprawił się z wrogimi Filistynami. Są dzieła, które Bóg daje nam rozpocząć i zakończyć, ale są i takie, w których do nas należy tylko jakaś część. I często dlatego, że nie widzimy całości, zniechęcamy się i wątpimy w zasadność naszego wysiłku i starania. Czyż nie jest tak, bracia i siostry, że łatwiej jest wziąć się za coś i skończyć to? Jakie poczucie satysfakcji. Ale jak coś mamy, tak wiecie, robić i tak tylko jakąś cząstkę robimy, nie widzimy całości, teraz zadajemy sobie pytanie, jaki w tym jest cel i sens? Nam się wydaje, że właściwie niewiele to się posunęło, że właściwie niewiele tutaj mogliśmy zrobić. I myślę, że szczególnie w tej duchowej pracy, którą wykonujemy, jakże często nie widzimy całości, jakże często widzimy tylko jakiś wąski wycinek, kiedy głosimy komuś Ewangelię, kiedy jesteśmy świadectwem, kiedy wykonujemy jakieś dzieło dla Boga, jakże często nie widzimy żadnych rezultatów, nie widzimy żadnych owoców naszej pracy. I może nam się wydawać, że to było bez sensu, co zrobiliśmy, bo i tak nic z tego nie było. Ale tak nie jest. Czytamy, że nasz trud nie jest daremny w naszym Bogu. Jeśli włożymy jakąkolwiek do czegokolwiek dobrego, przyłożymy naszą rękę, czytamy, że nie utracimy naszej zapłaty, ale przyjdzie czas, kiedy Bóg nagrodzi hojnie nasz trud i naszą pracę, nawet jeśli była to tylko jakaś część, początek, czy jakiś element środkowy, czy może czasami koniec. Tak jak uczniowie, Pan Jezus mówi, poszliście zbierać i pójdziecie zbierać, nad czym inni pracowali, Mówię, inni zasiali a wyjdziecie na zbiory. My byśmy chcieli być tylko tymi zbieraczami, nie? Najlepiej iść i zbierać i widzieć te owoce. No nie zawsze tak jest. Ważne jest, by być wiernym w tym, do czego Bóg nas powołał. Wszelkie przykłady ratunku, zbawienia, jakie znajdujemy w tej księdze, czy w ogóle w Słowie Bożym, to czego ludzie mogli dokonać, to, w czym ludzie mogli okazać się bożymi wybawicielami, czy bożymi naczyniami, narzędziami, to wszystko ma bardzo ograniczony zasięg. To wszystko jest w jakiejś mierze tymczasowe. Widzimy sędziów, którzy powstają, wydaje się, że cały naród się nawraca, zwraca się do Boga i przychodzi następne pokolenie, i w tym samym bagnie siedzą, co tamci. Przychodzi pobożny król, robi reformę narodu, burzy, świątynki, baali, asztarty, wypędza czarowników, wypędza tych wszystkich bałwochwalców i wszyscy do Jachwę. Czczą Boga, król umiera i pff, coś się dzieje, gdzie ta wiara w narodzie? Znowu w to samo, znowu sprowadzają z powrotem te bożki, znowu idą do tych gajów, znowu to samo co było. I tak w historii Kościoła, jak patrzymy na historię Kościoła, historię zborów, widzimy, że to się powtarza. Są przebudzenia. Niedawno byliśmy na południu Polski, w Ustroniu, pojechaliśmy do takiego muzeum w Czechach, o braciach morawskich. Jakie tam niezwykłe rzeczy się działy. Jeśli dobrze pamiętam, z 400-osobowej wioski 130 misjonarzy wysłanych na cały świat 400-osobowa wioska, to było przebudzenie, tam działy się niezwykłe rzeczy. 130 misjonarzy na Grenlandię, do Ameryki Północnej, na plantacje, do Indii, gdziekolwiek. Ale co dzisiaj z braćmi morawskimi? Gdzie są bracia morawscy? Co się z nimi stało? Przychodzi kolejne pokolenie i już nie ma tej gorliwości, już nie ma tego ognia, już nie ma tej miłości. Przychodzi kolejne pokolenie i zostają tylko wspomnienia Zapisy wypłowiały zdjęcia. To jest smutne, ale jakże prawdziwe. Iluż to ludzi we własnym życiu nawet tego doświadczyło. Już nie mówiąc o kolejnych pokoleniach, ale mówimy o tych samych osobach, które swego czasu gorliwe, żarliwe, oddane Bogu, służące na całego, a z czasem pozostaje tylko popiół i żurzel, i smutne wspomnienia. Bracia i siostry, nasze dokonania. Nasze dzieła, nasze starania mają cząstkowy wymiar. Tylko Bóg czyni swoje doskonałe dzieło od początku do końca. Tylko Jego zbawienie jest pełne i doskonałe. Dlatego nasza ufność nigdy nie może być położona w człowieku. Nasza ufność nigdy nie może być położona w żadnej religijnej organizacji. Nasza ufność nie może być położona w nas samych. Jeśli chcemy być zbawieni, Musimy całą naszą ufność pokładać w Bogu, który jest początkiem i końcem, który jest alfą i omegą, który jeśli rozpoczął w nas dobre dzieło, ma moc doprowadzić je do chwalebnego końca. Jego dzieło dokonane na tym haniebnym wzgórzu Golgoty jest doskonałym dziełem, jest pełnym dziełem, jest zupełne i rozciąga się na historię całego rodzaju ludzkiego. Dotyka ludzi w każdym czasie, w każdym narodzie, w każdej kulturze, w każdym miejscu. Ktokolwiek, gdziekolwiek został doskonale zbawiony na wieczność, zawdzięcza to dzieł zbawienia dokonanego przez Boga na krzyżu Golgoty, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał szatana. Wybawienie dokonane przez Samsona czy innych sędziów było tylko cieniem i zapowiedzią nadchodzącego wielkiego zbawienia, którego my, bracia, siostry, jesteśmy uczestnikami, jeśli tylko wierzymy, jeśli tylko wytrwamy, jeśli tylko się nie cofniemy. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, stajemy przed Tobą, prosząc, by to Słowo, które czytamy, rozważamy, rozmyślamy nad Nim, skutecznie działało w naszych sercach, by strzegło nas od zgubnej drogi, by, tak jak Adam dzisiaj czytał z psalmu 119, nasza droga za Tobą była prosta i sprawiedliwa, abyśmy byli zachowani od zgubnej mocy grzechu, abyśmy byli uratowani zbawieni, abyśmy mogli też być zwiastunami tego wielkiego zbawienia dla ludzi wokół nas. Panie, daj nam łaskę, byśmy i my byli Twoimi nazyrejczykami, ludźmi poświęconymi Tobie, ludźmi oddanymi Tobie, ludźmi, którzy nie żyją dla siebie samych, ale którzy umarli, umarli, aby żyć dla Ciebie, którzy nie szukają zaspokojenia własnych żądz ale szukają Ciebie, szukają Twojej woli, Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Boże, kochany, modlimy się, byś zachował nas od oziębnięcia w wierze, byś zachował nas od zejścia na drogę pustej religijności, pobłażliwości grzechowi, religijnego pozoru, w którym na naszych ustach pojawiają się piękne słowa, ale nasze życie w żaden sposób nie odzwierciedla piękna i mocy, nowego Chrystusowego życia. Boże, zachowaj nas od tego. Prosimy, daj nam doświadczać rzeczywistości duchowego życia w Panu Jezusie Chrystusie. Prosimy, kontynuuj Twoje dzieło w naszym życiu. Prosimy o nasze dzieci. Prosimy o naszych sąsiadów, znajomych, naszych bliskich. Boże, ludzi wokół nas, którzy potrzebują Twego zbawienia, Twego ratunku, Twej pomocy. Dopomóż nam, kochany Panie, tak żyć i tak postępować, aby nie być hańbą dla Twego imienia, ale być świadectwem Twojej łaski i Twojej mocy, która skutecznie w nas działa. Prosimy, prowadź nas, pomóż nam wielbić Ciebie, służyć Tobie, ufać Tobie. Oddajemy Ci chwałę i cześć i dziękujemy, że jesteś Bogiem naszego zbawienia. Amen.